stokrotki, tam gdzie szuki wychodzą na spacer. Czarodzieje, mali bajko, dzieje mają srebrzyste pałace. W drzewa grubego, jak góra, w kropli rosy błyszczącej na listku. Czarodzieje! Bajko bajkodzieje, przycupnęli, żeby widzieć wszystko. Czarodzieją, bajkodzieją, złote włosy czesze wiatr. W kolorowych kapeluszach czarodziejski płonie kwiat. Czarodzieje, bajkodzieje, żyją, aby bajek strzec. Przecież każda dobra bajka musi dobrze skończyć się. W dziwnym labiryncie Czarodzieje Mali bajko dzieje Szybko znajdą jakieś sprytne wyjście Kiedy w bajce ktoś bardzo niegrzeczny Bałagani to kucza i psoci Czarodzieje Mali bajko dzieje Wstrykną kropelką dobroci Czarodzieją, bajko dzieją, złote włosy, czeszy wiatr, W kolorowych kapeluszach czarodziejski płonie kwiat Czarodzieje, bajko żyją, aby bajek strzec, Przecież każda dobra bajka musi dobrze skończyć się. Właśnie, bracia, bajkodzieje, bajka pędzi w naszą stronę. Wielkie uczni, z kamina, spodnie w grochy i ogony. Jakaś postać gna przez łąkę podskakując i kicając. Chyba wszyscy już poznają. To Poziomka, ziomka, słynny zając! Kiedy lasek pod chmurkami, rudo błyska biurkami, kiedy rzeka srebrno-oka, mieni się jak ogon z boka. W śpiewa wietrzyk mucha, w motyl, brzęczy mucha. Tak jest pięknie dookoła, gdy z radością mogę wołać. Witam serdecznie wszystkich przyjaciół, chudy i gnuby, małych i duży. Wszystkich zapraszam do mojej bajki, do czarodziejskich bajkan podróży. Wyklu się poranek Pełen dziwnych niespodzianek Coś szumiało, coś huczało Od jeziora chłodem wiało Przyleciała także sroka wścibska Zła i czarno oka Czuję jakieś dziwne dreszcze, Więc zawołam głośniej jeszcze Witam serdecznie wszystkich przyjaciół Chudych i grubych Małych i dużych Wszystkich zapraszam do mojej Czarodziejskiej w bajkę podróży Jeszcze jeden mak i bukiet dla Rozamundy będzie gotowy Moja droga Rozamunda ma dzisiaj urodziny Hop, hop, tutaj jestem poziomko Pod krzakiem jałowca Dzień dobry Rozamundo <głos> Jak dziwnie wyglądasz. Dlaczego włożyłaś na głowę doniczkę? Te, też coś? Nie znasz się na modzie. To mój najnowszy kapelusz. <śmierdzi> Bardzo śmieszny. Co? A co zrobiłaś z uszami? Zostawiłam w domu. Poziomko, przywołuję cię do porządku. <śmierdzi> tak, oczywiście. Bardzo ładny kapelusz. No. A teraz powiedz mi, no, co chowasz za plecami? To właśnie są dla ciebie Oj, kwiaty, jakie piękne maki o, i niezapominajki I szczaw, wiem, że lubisz szczaw tak, Ale, ale powiedz poziomko, czy pamiętałeś o wszystkim? Oczywiście, polana nad jeziorem Oj. Jak malowana W złotych kwiatach A. Kotyliona Serpentyna I pompona A. Już dzisiaj na łące Świerszcze zaczną Koncert już dziś Na Polach jak sen, jak cień, jak mgła. A -a -a. A -a -a. A -a Cicho bądź! To przecież już dzisiaj leśny zabrzmi walc dla zwierząt i ptaków kolorowy bal. To przecież już dzisiaj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 Się. Trzeba jeszcze ustawić krzesła na polanie i upiec szarlotkę Pomogę ci, ustawię szarlotkę, a ty upieczysz krzesła S Słucham? Ej, Co ja mówię? Odwrotnie, ustawię szarlotkę, a ja upiekę... Nie, nie, jeszcze inaczej No, no do, dobrze, już dobrze, chodźmy wreszcie Nasza bajka, drodzy bracia, niebezpiecznie się zachmurza, a przygoda wciąga wszystkich bohaterów jak odkurza. Dwa zające idą prosto w łapy dwóm złośliwym lisom. Będzie z tego awantura. Będzie kłótnia. Mogę przysiąc. nie ognisko w lesie, a wiatr piosenkę niesie. Przy ogniu zaś walizki zjadają z jednej miski. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. scyzoryk, wylżne na drzewie nasze imiona. O, ty umiesz pisać? – Nie, ale umiem wyżynać. I ciebie mogę nauczyć, jeśli będziesz się mnie słuchać. – No jasne, że będę. Jak zające kocham. Jesteś przecież najsprytniejszym lisem w naszym lesie. – Poziomko, pospiesz się! Poziomko! – Spotkałem pana mrówkę. Do widzenia, panie Mrówko. Moje uszanowanie, panie poziomka, moje uszanowanie. Co to? Ktoś jest w naszym zagajniku? To lisy, skąpi Piradełko i Kazio pazerka? leśni chuligani. Co oni wyprawiają? Nie widzisz? Palą ognisko. I tak spokojnie o tym mówisz? Wszędzie pełno papierów, jakieś puszki i butelki. Boziomko, zrób coś, bądź raz w życiu prawdziwym zającem Dobrze, wyjdę i powiem, hmm? lisy, hmm? jeśli natychmiast nie zgasicie ogniska, to... To, no, to, to co? To, to zawołam Rosamundę. Bez sensu. Dlaczego lisy mają się mnie przestraszyć? W tym kapeluszu nie wyglądasz zbyt łagodnie. Też coś... Lepiej wymyśl jakiś podstęp Podstęp? Wiem, twój kapelusz podzynął mi wspaniały pomysł Zaraz wracam e, e, e. Co te lisy wymyśliły? Chyba mają zamiar tańczyć Przecież w lesie można zrobić wszystko jest, jest. Śmiecić, skruzić, rozpalić ognisko I się jak przebiegle lisy ta jest, ta jest. Rude lisy, największe urwisy Rude e, lisy, lisy, urwisy bardzo, bardzo lubią coty i kaprysy Sprytne, mądre, mądre silne jak tygrysy Rude, rude lisy, lisy, czyli właśnie my Jeśli trzeba zrobić w lesie drakę Zatrzymać Zwierzem albo takiem Strzelić z pracy lub nazdraszyć myśli jest to, jest to, jest to. Chętnie zrobił to dwa rude lisy Rude lisy lisy, lisy, lisy, urlisy Bardzo lubią sody i kaprysy Sprytne, mądre, rude, silne jak tygrysy Rudelisy, rude, lisy, rude, lisy, czyli właśnie my Rudelisy, lisy, czyli właśnie my Dlaczego Poziomka nie wraca? Miał zaraz wrócić, a nie ma go. I nie ma. Tu jestem, Rozamudo. Ojej, kto to? Ratonku! To ja, Poziomka. Oj, oj, oj. Poziomka. Dlaczego zrobiłaś się zielona? Nie wiem. Może jesz za dużo sałaty? O, przestraszyłeś mnie. Masz na głowie stary dzbanek? I po co ci w taki upał korzu? Zresztą włożyłeś go na lewą stronę. Wyglądasz okropnie. No właśnie o to chodziło. Tutaj mam szczudła. Ojej, pomóż mi, o, proszę. Ojej, podnieś trochę wyżej łapę. Co robisz? O tak. Ostrożnie. Oziomko. Przewrócę się. Ależ jesteś wysoki. Teraz, teraz, uważaj, uważaj. Oziomko, stój. Lisy cię zobaczą. Ach, uwielbiam takie chwile. Ach, tak, tak. Spokój, cisza. Mm -hmm. Ptaszki śpiewają, papierki pruwają. Skuś, co? Ktoś, ktoś przedziera się przez zagajnik. Kaziu, to chyba strach na wróble. O. Rzumiał groźnie Wiatr na liściach gra Idzie sękacz, brtękacz Czyli właśnie ja Jeśli w lesie zrobisz Jakiś głupi żart Kara cień bo jesteś tego wart. Dziś kulsę kacz, grdę was. W małe rude myszy, albo w ciężki kładź. Pararari-ram, ba bambari Gł głaz! Głasz? Tak jest! W głaz! I utnę wam ogony. Tymi ogonami leśne skrzaty będą zamiatały puszkę. Ale dlaczego? Przecież jesteśmy bardzo grzeczni. Nie wiecie, że w lesie nie wolno. Już Juz kasimy skasimy, sprzątamy, daruj nam, sękaczu, sztękaczu. -da -da daruj, daruj, I, jak zające i, i oczywiście inne leśne zwierzątka kocham. Wszystkie papiery musicie zakopać. I, i pusz, puszki też? I butelki. butelki. No to i butelki. prędko, bo nie mam czasu. Sękaczu, brzdękaczu, wszystkie twoje rozkazy zostały wykonane. Dobrze, dobrze. Tym razem wam wybaczę. Ale jeśli spotkamy się jeszcze raz, to pokażę wam, gdzie cykoria rośnie i kaniczynka, i sztaw. Kaziu, Kaju, ten ten sękacz, brzdękacz, ma drewniane nogi. I, i, i, I zbanek na głowie. Sękaczu, sękaczu, poczekaj, nie, nie uciekaj. O, o prze, prze, prze, przewrócił się. Kasiu, to przecież jest... Aj, aj, aj. moja łapka. To poziomka. Ja tylko... Tak żartowałem. Ty, tak nas oszukać, tak z nas zakpić, no to teraz poziom poziomkę. Spójrzcie, bracia bajkodzieje, to historia niesłychana. Zając lisy tak rozzłościł, że są blade jak śmietana. Trzeba pomoc nieść poziomce. Ja przybiorę dzika postać. Ja zaś Łosia sława. Ja ile nie mogę zostać. Ratunku. Nie ma ratunku. Kaziu, trzeba z powrotem wykopać wszystkie śmiecie, puszki i butelki. A, a, a, a potem zrobimy z poziomki... Pasztet z marchewką. Tak. Albo pasztet, albo marchewka. Przepraszam, czy mogę wybierać? O! A może ty, poziomko, wolisz uszyć sobie czapkę z Lisiego ogona? Co chcecie rudzielcy od naszego przyjaciela poziomki? Tak. A może szukacie guza? O! Kto to? Co Mateusz, dzik Szczecina. Łoźwięczy Sław. Bardzo nam przyjemnie. Przyjaciele, jak miło was widzieć. Ale widzieliście, jak sobie świetnie dawałem radę sam. Trzymaj mnie, Kaziu, bo za chwilę zwariuję. Już, już, już, już, już, już się trzymam. A! Tak, Toś... zwariowałeś. Tylko nie za ogon. <śmulatuj> <śmulatuj> o, to, to. Ten się śmieje. Kto się śmieje ostatnio? Tak jest, tak jest, jak zające kochu. to znaczy, jak nie cierpię. Zajęcy! Zemścimy się, zemścimy się okropnie. Niech cały las w straszliwym deszczu złoknie. Niech trzeba pożrą ogromne robaki. Niech zjedną kwiaty i uciekną ptaki. Zemścimy się, zemścimy się ochropnie! Bo my bijamy, szyby w każdym oknie, Bo nie lubimy was jak dziury w cenę ze mnie, bo śmialiście się, się ze mnie oraz ze mnie, ole! Ach, jak ja się zemszczę, Ach. Ach. Jak ja się zemszczę! No, no, no, no, właśnie ja. jak? Jak? No, no, no właśnie. Nie mam pojęcia. No, bo, bo, bo, bo ja też nie mam. Wiem? Wiem, kto nam pomoże. No, Mój no. brat, słynny pirat, lis Marchewka. Ale, ale, ale, ale kto wie, jak go odnaleźć. Zroka! Sroka. sroka! Wezwie marchewkę razem z jego kompanami piratami. Domek Z każdej ściany płoną blaskiem skarby Skrzętnie gromadzone Perły, klipsy i pierścionki Szpile jak srebrzyste ości Wszystko to zdobyłam dzięki Ja jak, jak srogi kocham. Dobrze, ale najpierw zagrajmy o, o wasz scyzoryk. Ja, ja się nie zgadzam, to jest mój scyzoryk. No, no to cześć, lecę coś zjeść, pa. Poczekaj, jak się gra w to oczko? Hmm, bardzo prosto, wystarczy odgadnąć, którym okiem za chwilę mrugnę. No, no, którym mrugnę, którym? Lewym. O, jak mi przykro. Miałeś pecha, nieboraku? Zobaczcie, mrugam niestety prawym. Przegraliście. A, a, Dawajcie scyzoryk. A, a to, ta gra jest nieuczciwa. Bo, bo gdybym powiedział, że mrugniesz prawym, to mrugnęłabyś lewym. Gdyby, gdyby. Gdyby sroka nie miała skrzydeł, to by była ha, ha, pingwinem ha, ha, albo dyrygentem. Dawajcie scyzoryk, bo wam nie pomogę. Masz, masz to Słuchaj, pofruniesz nad jezioro i odnajdziesz piratów Jest wśród nich mój brat, lis Marchewka Marchewka? Marchewka, powiesz mu, że w naszym lesie mieszka mały, bezbronny zajątek Który ma piwnicę pełną smakoleków na pewno ma też skarby. Skarby? I, I jakie skarby? Dowiesz się, kiedy piraci przypłyną. Zrozumiałeś? O, o, o, o oczywiście już lecę. i no. Już lecę. Skarby, pełno skarbów, Skarby. Rozamundo. <głos> Dzisiaj spełnię każde twoje życzenie. Naprawdę poziomko? W takim razie popłyńmy na wyspę. Na wyspę. Po co? Nazbieramy muszelek. by w nich podawać deser. Niestety. To, to znaczy świetny pomysł. Trudno, zgadzam się. Jeśli będziesz szybko wiosłował, za parę minut dopłyniemy. Nie wiem dlaczego, ale czuję jakiś nie. Pokój dziwny. Oj, poziomko, przy mnie nie masz się czego bać. Zresztą wzięłam na wszelki wypadek parasolkę. Usiądź przy sterze. Aha. Uważaj. Trzy, w, cztery w, i ho! <gry> Gdzie bracia bajko dzieje, z silnym wiatrem wciąż się zmaga jakiś okręt na jeziorze. Czarny żagiel, czarna flaga. To piraci! Gwałturety! Trzeba spojrzeć przez lunetę. Widzisz? Widzę. Na pokładzie zając siedzi nad kotletem. Co takiego? Niemożliwe. Lepiej jeśli sam zobaczę. <grych> tak, ten zając to kapuśniak. Chuder nieboraczek. Przy nim słynny w całym lesie wilk. Herszt bandy. Chuda łapa jest Jaroszem, odkąd kiedyś zamiast kury jeża złapał. Obok wilka lis marchewka, chytra sztuka i nie gapa. Chudej łapy prawa ręka, chudej łapy prawa łapa. A przy żaglach dwa borsuki, najsłynniejsza para leniów, jeden gruby, drugi grubszy, myślą tylko o jedzeniu. Głosie, wielka stara balia Nad dniu czarny żagiel Wylaga jak noc czarna, czarna. Druje okręt fale Słychać groźne krzyki. krzyki Bo załoga cała z się kotleciki Żarłośnik radzi Najbardziej łakomi na świecie Gdowaci! Przuchaci, szczerbaci, dość rzadko bywają na dwiecie. Piraci, żarłoczni piraci, Kroździelsi niż i burza. Zjadają, co wpadnie im tułapy, Co i w jeziorach łożach. <mum> piraci, żarłoczni piraci, najbardziej łakowi na świecie. Kudłaci, przuchaci, szczerbaci, Dość rzadko bywają na dwiecie. piraci, Żałoczni piraci górniejsi niż szajfur i burza. Zjadają, co wpadnie i łapy, co znajdą jeziora w jeziorach To skandal i hańba. To zdrada po prostu. Te wszystkie kotlety są wodorostów. Z z tak. Moja wierna załogą, jak mówi stare pirackie przysłowie. Ci najczęściej zwyciężają, którym ciśki marsza grają. Dlatego obiecuję, że wasze brzuchy będą niedługo pękate jak beczki na śledzie, a na razie stu tysięcy zardzewiałych wielorybów, kotleciki z wodorostów. Pałaszujcie! Jest! Pałaszujcie! Ale to niesmacznie! że jakiś tak leci w naszą stronę. Możecie zaufać sile mego oka. To jest bez wątpienia to złodziejka szeroka. Sroka? A można zjeść srokę? Wszystko można zjeść. To procują? ją. Sprocy? Mała ta sroka i chuda. Same pióra i dziury. Macha skrzydłami. Do nas macha. Jak, Jak ptak tak leci, leci to, to macha skrzydłami! Nie mędrkować! Jest. jest! Nie, Nie mędrkować! Czy jest tu lis marchewka? To ja! Marchewko twój brat, już odstąd i radę pokazał Ci powiedzieć, że niedaleko stąd mieszka bezabronny zajątek, który ma piwnicę pełną jedzenia i skarbów. O, o. o. o. Skarby i zajączek rozumiem. Załoga? Płyniemy! Nie! Płyniemy! Moja wierna załoga, jak mówi stary przysłowie piratów. Kiedy wiatr nadziei dmucha, tylko głupiec go nie słucha. Żagle na marszt! Wynie. Nie! Żagle na marszt! Majdę kapusiak, zaśpiewaj coś wesołego! Jest wesołego! Nieszczęsnym, ach jestem poetą! Nikt wierszy mych czytać nie lubi I pamięć niestety już nie ta Rym często mi się gdzieś, gdzieś mi się Co mi się gdzieś, a już wie, Już często mi się rymy gdzieś zagubi Czy słyszał ktoś kiedyś o kapuśniaku? A zając kapuśniak to ja Mucho oklapłe i łata na fraku wokół oku srebrzysta liść nie łza Czasami sen do mnie przychodzi Ze smokiem stugłowym sam walczę Ten smok purpurowy ucieka A ja mam hełm złoty i tarczę i tak usłyszy świat jeszcze o kapuśniaku, usłyszy, bo zając kapuśniak, to właśnie ja. Oko my błyśnie jak, jak garniec dukatów. Będę silniejszy od tego, no, jak on się nazywa, no, a już wiem, będę silniejszy od lewa. Usłyszy świat jeszcze o kapuśniaku. zobaczcie, że usłyszy, zając kapuśniak, to właśnie ja, mądrzejszy od słonia, szybszy od ptaków, w żyłach mych krew ma Je jakaś czerwona łódeczka. No, można zjeść łódeczkę. Jasne, wszystko można zjeść. Mała ta łódeczka. To zające, to zające! Do stu tysięcy ton zardzywiałych filetów z dorsza w sosie pomidorowym. Jeszcze nas nie zauważyły. Mm -hmm. oh. 43, 44 muszę. Poziomko, prędzej muszę się jeszcze przebrać. Nie myśl, rozamonko, że wiosłowanie to zabawa. Zabawa, zabawa. W dużych muszlach podamy deser dużym zwierzętom, a w małych, małym. O, tam... Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Poziomko, dlaczego tak oklapły ci uszy? Sta gdzie? Ojej! Rzeczywiście jaki wielki! Jaką mają śmieszną flagę poziomko! Zobacz czaszka i skrzyżowane kości. O, to jacyś żartowni się! To, to piraci! Zwiewajmy ile sił w łapach. Ojej piraci! Masz rację! Ratunku! Ratunku! Nie machaj tak uszami! Siadaj! Ułat, Siadaj! Na pomoc! Człowiek! To znaczy Rozamunda! To znaczy zając za burtą! Środki ratunkowe do zająca! Oko na zająca! Jest na, na, na zająca! Zając na pokład! Jest na pokład! Pierwsza pomoc do zająca! Jest! Do Zaraz, panieńce, pomożemy! Moja wierna załoga! Braci! Braci! Braci! Proszę mnie puścić! Ja protestuję! Hamasz masz! O masz... Aut, aut, kapitanie, kapitanie, ona nie bije parasolkę. Myślę, można zjeść parasolkę. Jasne, wszystko można zjeść. Poziomko, poziomko, oni zjedli moją parasolkę. Nie martw się, była trochę zardzewiała. I mała. I damska. Załoga do brzegu jest do, do brzegu. piratami nie ma żartów, nie ma żartów przy obiedzie Wiedzą dobrze o tym dorsze płotki, szprotki oraz śledzie Pirat świetnie umie walczyć nożem, łyżką i widelcem Przy jedzeniu każdy pirat ma nie lecz cztery ręce Ma nie dwie lecz cztery ręce mój awanturę na jeziorze? Napad, zdrada. Czy w ten sposób bajka się zakończyć może? Ahoj! Franciszku! Witaj, marchewko! A więc to zmowa! Jeszcze tego pożałujecie! A, kogo tutaj mamy? Dwa pasztety! <śmiech> <śmiech> Chyba nas zaprosicie do swojej spiżarni? Moja wierna załoga! Jak mówi stare pirackie przysłowie, zakładnicy do piwnicy! Jest! Do piwnicy! Z piratami nie ma żartów, nie ma żartów niż Wiedzą dobrze o tym dorsze: płotki, szprotki oraz śledzie. Pirat świetnie umie walczyć nogę łyżką i widelce. W każdy hirac, ma nie zwieleć cztery ręce Ma wiele, lecz, cztery ręce Pora już zakręcić baśnią Czarodziejsko się zabawić Przyjaźń to największa siła Złość z nią przegra i nienawiść No! Jesteśmy na miejscu! Prędko dawajcie klucz od spiżarni i pokażcie, gdzie ukryliście skarby. Już? Skarby, skarby dla sroki. Rozumiem, do czy wiesz coś o skarbach w naszej piwnicy? Nie, nic nie wiem. Nie, eee, nic nie wiem. Oddawaj skarby, bo jak nie, to... To co, właśnie, jesteśmy bardzo ciekawi. Co, to co, właśnie... Dlaczego związaliście naszego przyjaciela Poziomkę? Dzik Szczecina, Łoź Jeleń Mateusz, znowu przychodzicie mi z pomocą? Do stu tysięcy ton zardzewiałego mintaja zdrowiu w opakowaniu zastępczym a ci skąd się tutaj wzięli? Lepiej o nic nie pytajmy, nie warućmy, lecz zwiewajmy Jak mówi stare pirackie przysłowie: Kiedy więcej ich niż nas, lepiej nogi brać za pas Załoga w tył zwrot! Jest, Jest zwrot! zwrot! A ja wszystkich zapraszam na bal Właśnie na bal <głos> <głos> <głos> Czyżby to już koniec bajki? Czy piraci już przegrali? W to nie wierzę. Są zbyt dumni. Zbyt łakomi. I zuchwali. No, da, da, da, da, da. Do stu tysięcy ton zardzewiałych wielorybów w odcinkach pięćdziesięciogramowych. Podobno miał tu gdzieś mieszkać mały, bezbronny zajączek. Myślałem, że wzywamy piratów a nie stado kuropat. Tak, tak, tak, jest, ja, jak, jak, jak zające kochan. No a może, a może naprawdę lepiej będzie wrócić na balu, tańczyć i już się nie kłócić. O za oferma. Jemu się chce tańczyć, kiedy skarb jest tuż, tuż. I pole pełne kapusty. Pole pełne kapusty. Tak. pole kapusty zająca poziomcy. Kapusta jest bardzo dobra i duża. Moja wierna załogo, jak mówi stare pirackie przysłowie. Lepsze pięć much niż pusty brzuch. Za mną na pole zająca. Jest, jest! na, na zająca! Będzie wielki kocioł, a w kotle kapuśnia. Ja? Ja w kotle? Dlaczego kapuśniak w kotle? Aha, to jest taka zupa. Rozumiem. Rozumiem, poczekajcie, poczekajcie! Ja idę z nim... Najlepszą przyjaciółką pirata... Jest! Jest jego wierna... Sałata, oczywiście, prawda? Czy sierczy tąca, wielorybów białych wielorybów, podobnych, Nie przeszkadzać, kiedy kapitan śpiewa! Tak jest, no dobrze. Najlepszą przyjaciółką pirata... Jest! Jest jego błyszcząca szpada... Jest! Jak brzytwa ostra, piętka i mocna, na wrogów, jak żądło spada. Spada! Jak brzytwa ostra, piętka i mocna, na wrogów, jak żądło spada. Panie kawida, nie spada czy spada. Spokój do stuton! Ale jak jest? Spada czy szpada? <grym> Już myślałem, że przygoda zakończyła się wspaniale, lecz piraci wciąż chcą psocić i jak leśne licha szaleć. Rozrabiają na pulanie należącej do poziomki. Właśnie ścieli stos kapusty, niosą suchą trawę z łąki. Rozpalili już ognisko. Wielki sagan przyciągnęli. Niebezpieczna to zabawa, iskry w niebo pofrunęły. Lecz piraci tańczą, krzyczą, tną kapustę, a tymczasem... Suche liście i patyki zapaliły się pod lasem. Co to będzie, braciszkowie? Nasz wspaniały las się pali! Hej, zwierzęta, przybywajcie! Przybywajcie, przybywajcie las, ocalić! las ocalić! Dlaczego tu tak gorąco? O rety! O, o, raty, o raty, Mój dom się pali! Pożar! Pożar! Pożar! Każdy pożar. by coś pożar. Moja wierna załogo, jako kapitan mówię wam, że nie mam pojęcia, jak się gasi pożar. Przestańcie gadać, róbcie coś, swoje karby, moje skarby, moje skarby! Sroko, gdzie lecisz, upiecasz się! Jak mogliście podpalić las? Tego wam nie daruję? Wytargam was za te rude ogony! Spójrzcie na srokę! Co to? Strażacki. Hełm strażacki. Hełm strażacki pokaźcie jaki piękny, złoty, młyszczący! Przestań wiadolić i szlochać. Dziś moja godzina nadchodzi. Ja dzielnie kapuśniak szacunek w ze budę i podziw. już ja, Obejmuje dowództwo w akcji gaszenia pożaru. Trzeba szybko okopać płonące miejsce. A, a, a. Bo, bo ma rację, jak zające kocham. Wszystkie jelenie i sarny do jeziora. Po wodę dociaka. Ma rację, jak, jak, jak zające kocham. Nie czas żałować kapuśniaku, gdy te płoną lasy! Wlewajmy zupę z kotła. Kazimy pożar kapuśniakiem! Mój tak jest! Moja cielna załoga do dzieła! Nie! do dzieła! Nie będziemy piratami Żubkle i piasek szyb Zostaniemy strażakami Każdy pożar zniknie w wik Każdy pożar zniknie w wik Mam te straszne błyskawice Wokień to nasz groźny bruk Dzień w nocy strażak czuwa Żeby nas wciąż mógł. Nie będziemy piratami Zupkę lej i piasek Już jesteśmy strażakami Każdy Wolszar zniknie z Każdy Wolszar zniknie z nie straszne błyskawice, odwień to nasz groźny wróg. Dzięki drodzy strażak czuwa, żeby las wciąż rosnąć mógł. Żeby las wciąż rosnąć mógł. Dziękuję wszystkim piratom. To, to, to znaczy chciałam powiedzieć strażakom. <śmiech> Chyba nie będziemy już się kłócić. <śmiech> Pan zając Kapuśniak był wyjątkowo dzielny. Usłyszał świat wreszcie o Kapuśniaku. Zając Kapuśniak to ja. Choć ucho oklapłe i łata na fraku, lecz w żyłach mych krew marsza gra. A nam kiszki marsza grają. Słyszysz, Rozamundo? Zapraszamy go. Zapraszamy wszystkich na urodziny Rozamundy. Czy urodziny to coś do zjedzenia. Przysmaków na pewno nie zabraknie. Moja wierna załogo, moi wierni strażacy, wszyscy na bal! Jest na bal! Tak to kończy się bajeczka. Wszyscy głośno klaszczą w dłonie, bo poziomka, nasz bohater, chce zaśpiewać coś na koniec. Gdy na łące pod gwiazdami śmiech się miesza z okrzykami, kiedy księżyc, jak nogalik też uśmiecha się z oddali. Tańczą lisy, wilki z roka w śmiesznych susach i podskokach, tak jest pięknie dookoła. Jest, z żalem muszę wołać Żegnam serdecznie wszystkich przyjaciół Duży i mały, gruby i cienki Znów się niedługo w bajce spotkamy Razem będziemy śpiewać piosenki Znowu będziemy śmiać, się, żartować Pewnie się zdarzy jakaś przygoda Kto nie przybędzie? stanie madeser loda, papa.